Szpieg w szafie Podporucznik Marian Kuczyński w opracowaniu Geneza i Działalność Reakcyjnej Organizacji NSZ pod dowództwem Bartka, które przygotował w 1962 roku, wymienił siedem nazwisk pracowników UB, którzy zginęli w walce z partyzantami. Kuczyński dodaje, że wymienieni pozostawili po sobie w społeczeństwie wspomnienie bohaterów i nieugiętych bojowników Polski Ludowej. Zaznacza też, że ponieważ likwidacja band Narodowych Sił Zbrojnych w górzystym, lesistym terenie była bardzo utrudniona, zdecydowano się na pociągnięcie operacyjne, wprowadzając do Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych pracowników organów bezpieczeństwa publicznego. Werbowanie informatorów przez UB szło powoli, a działania agentów nie przynosiły postępów w rozbijaniu oddziału Bartka. Na początku rozpracowywanie nadzorował Leon Weintraub, Wówczas szef powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie, który stał na czele tak zwanej specgrupy. Później jego obowiązki przejął Antoni Pająk. Agenci starali się przeniknąć do zgrupowania NSZ już od pierwszych miesięcy jego działalności. Najpierw był Klimczok, który dostarczał dość precyzyjnych informacji o oddziale, ale po trzech tygodniach, na nieszczęście dla UB, zginął w potyczce. Później pojawił się wolny ale szybko wyszło na jaw, że szpiegował dla obu stron. Urząd Bezpieczeństwa zwerbował w sumie kilkunastu agentów i informatorów. Mimo to do połowy 1946 roku Bartek nie poniósł większych strat. Z organami bezpieczeństwa nie chciała też współpracować miejscowa ludność. Tłumaczono to zastraszeniem mieszkańców beskidzia przez Bartka. Pierwszym znaczącym sukcesem Urząd Bezpieczeństwa mógł się pochwalić w październiku 1945 roku. Wówczas to aresztowano szefa wywiadu grupy Bronisława Smolenia, pseudonim Bronek, którego zadenuncjował Karol Górny, kelner z restauracji Podchalanka w Bielsku Białej. Z Bronisławem Smoleniem we wrześniu 1945 roku zaprzyjaźnił się agent o pseudonimie Grzegorz. W swoim mieszkaniu przy ulicy Mickiewicza zorganizował spotkanie 17 komendantów Narodowych Sił Zbrojnych i NOW z terenu Bielska Białej. Przed zebraniem opozycjonistów, które odbyło się 27 września, do mieszkania Grzegorza przyszedł Antoni Pająk, kierownik sekcji drugiej Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku-Białej. Przed przybyciem komendantów skrył się w szafie. Przesiedział tam ponad dwie godziny, podsłuchując, o czym rozmawiają konspiratorzy. Wśród nich był m.in. Jerzy Wojciechowski, pseudonim OM, szef organizacyjno-gospodarczy Narodowych Sił Zbrojnych. Szary, zastępca komendanta Now z Cieszyna, a także Bronisław Smoleń. Antoni Pająk słyszał, jak zebrani omawiają sprawę połączenia NSZ i Now tak dobrze, jakby siedział razem z nimi przy stole. Mówili też o wspólnym napadzie na Urząd Bezpieczeństwa w Cieszynie. Plonem pracy Pająka, który, jak to ujęto w opracowaniu podporucznika Kuczyńskiego Geneza i działalność reakcyjnej organizacji NSZ pod dowództwem Bartka, Ukrył się w szafie, narażając życie. Było aresztowanie Smolenia i członków NOW. W grudniu 1945 roku aresztowano głównego łącznika, Oma Antoniego Kwiczałe, pseudonim Maj, a kilka dni później samego Wojciechowskiego. W ręce UB wpadł zaraz po tym, jak wrócił z Monachium. Om zniknął bez śladu. Można się tylko domyślać, jaki los go spotkał. Te wydarzenia, a także aresztowanie inspektora obszaru wschodniego NSZ i rozbicie struktur partyzantki w Wielkopolsce wprowadziły chaos w organizacji. Bartek utracił na kilka miesięcy kontakt z dowództwem siódmego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Urząd Bezpieczeństwa zdobył taką ilość informacji na temat grupy Flamego, że w kwietniu 1946 roku rozpoczęto akcję kontrolnego rozpracowywania pod kryptonimem przestępcy. Akt tej sprawy do dzisiaj nie zdołano odnaleźć, a pewnie wiele ciekawych rzeczy mogłyby opowiedzieć. Rozbity sztab Okręgu Śląskiego w Gliwicach udało się odtworzyć na początku 1946 roku. Znalazł się jednak pod pełną kontrolą władz bezpieczeństwa. Na jego czele stanął major Górny lub Łamigłowa. Takimi pseudonimami się posługiwał. W rzeczywistości był agentem UB. Kazimierz Zaborski, bo tak naprawdę się nazywał, Raporty tworzone dla UB podpisywał jako RR. Zwerbowanie Zaborskiego stało się tak cennym sukcesem, że meldowano o nim w raporcie przesłanym do Moskwy, wprost na biurka szefów NKWD. Po pierwszych aresztowaniach łami głowę wycofano, by uniknąć niebezpieczeństwa dekonspiracji. Powrócił na przełomie lat 1945-46 i rozpoczął odtwarzanie struktur Narodowych Sił Zbrojnych, tym razem już pod całkowitą kontrolą UB. Łamigłowa brał udział w naradach Komendy Głównej NSZ. Powołał również do życia prowokacyjną organizację Śląskie Siły Zbrojne, działającą m.in. w Rybniku i Gliwicach, której członków informowano, że należą do lokalnej struktury NSZ mającej pion cywilny i wojskowy. Łamigłowa nawiązał kontakty wśród konspiracji w Chorzowie, Siemianowicach i Krakowie. Spotykał się z kapitanem Franciszkiem Wąsem, pseudonim Warmiński, szefem Wydziału Organizacyjnego Krakowskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Henryk Wędrowski, znany już nam agent UB, występujący pod pseudonimem Lawina, pojawił się w strukturach narodowej konspiracji na Górnym Śląsku prawdopodobnie już pod koniec 1945 roku. Wprowadzono go do Rady Politycznej Okręgu Śląskiego NSZ. Wiosną następnego roku, podając się za organizatora pracy konspiracyjnej, przeniknął do środowiska opozycyjnego w Gliwicach. W lipcu 1946 roku kapitan Warmiński przekazał Wędrowskiemu kontakt z dwiema osobami, które znał jeszcze z konspiracji antyhitlerowskiej. Karolem Krybeltem i Janem Kwiczałą, pseudonim Emil, jednym z najbliższych łączników Bartka. Cenny był zwłaszcza Emil, który wstępując w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych w 1944 roku składał przysięgę przed Warmińskim, a później sam odbierał przysięgę od Bartka. Dalej droga kapitana Lawiny na Baranią Górę była już prosta. Warmiński spotkał się z Karolem Krybeltem i żoną Emila. Umówili się, że wkrótce do drzwi Emila zapuka Lawina. Jednocześnie przekazał pismo o tłami głowy, wzywające Bartka do skontaktowania się z dowództwem okręgu, by omówić sprawy organizacyjne i polityczne. Emil z Lawiną pierwszy raz spotkali się 15 lipca w Dziedzicach. Lawina zaproponowałby przewieźć Bartka do Gliwic i tam zoperować jego nogę, ranioną podczas jednej z potyczek. Kolejne spotkanie odbyło się 28 lipca. Bartek przez Emila przekazał Lawinie, że wyśle łącznika, który doprowadzi go do obozowiska na Baraniej Górze. Podporucznik Kuczyński twierdzi, że była to jedna z najbardziej udanych kombinacji operacyjnych UB. W trakcie akcji, bezpieczniacy posunęli się nie tylko do wprowadzenia agentury w szeregi Bartka ale także do utworzenia nowych, całkowicie fikcyjnych organizacji, które w całości kontrolował Urząd Bezpieczeństwa. Tomasz Kurpierz z katowickiego IPN uważa, że rozbicie Bartka było jedynie ubocznym efektem znacznie większej akcji prowadzonej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przeciwko Narodowym Siłom Zbrojnym. Akcja ta stała się dla UB swego rodzaju poligonem doświadczalnym, pisze Tomasz Kurpierz. Grający w tej sprawie pierwsze skrzypce Henryk Wędrowski odegrał później kluczową rolę w opanowaniu przez bezpiekę krajowych struktur zrzeszenia wolność i niezawisłość. Pierwszymi znaczącymi sukcesami w akcji wymierzonej w Bartka UB mógł się pochwalić dopiero latem 1946 roku. Do walki z partyzantami komuniści rzucili ponad 500 funkcjonariuszy UB i żołnierzy KBW. To formacja wojskowa odpowiedzialna za ochronę władzy przed wrogiem wewnętrznym w której większość stanowisk kierowniczych obsadzili oficerowie rodem z ZSRR. Siedzibą sztabu było Bielsko. Udało się częściowo rozbić grupy Poltka, Bajana i Andrusa. Andrusa zastrzelono w trakcie obławy, a Poltka schwytano i skazano na karę śmierci.